Mami, gdzie ty jesteś? Jestem tutaj. A gdzie jest Angela? Angela jest tam. Gdzie wy jesteście? Jesteśmy tutaj, a oni są tam. Gdzie jest pani Sylwia? Nie wiem. Gdzie są Angela i mami? One są tam. Gdzie jest toaleta? Tam. Pani Maj jest w domu. Pan Maj jest w pracy. Państwo Maj są w Krakowie. My jesteśmy w Krakowie. I wy też jesteście w Krakowie. Pan Uwe i Pan Tom to są panowie. Pani Angela i Pani Mami to są panie. Pani Maj i Pan Maj to są państwo.